Pani ma parę takich myśli odnośnie naszych co wybieramy w naszym życiu i co robimy i co też ma na, wpływ na nas. I chcieliśmy sobie otworzyć pierwsze miejsce z pierwszej Księgi Mojżeszowej. XIX rozdział. Pierwszy wiersz. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. <śmiech> Siedemnasty rozdział. 14. Wiersz. Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie Izraelscy, lepsza jest rada Huszaja Akrajczyka niż rada Achitofela. I było to rządzenie Pana, że, rad, że dobra rada Achitofela została niwyżej obrócona, a pan spro, aby Pan sprowadził zgubę na Absaloma. z pierwszej Księgi Królewskiej dwunasty rozdział pierwsza Księga Królewska dwunasty rozdział dwudziesty drugi wiersz wtedy doszło do Szemajasza męża Bożego słowo Pana tej treści powiedz tak mówi, synowi Salamona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 Przeczytaliśmy trzy miejsca, które pokazują nam, że Bóg daje swój własny wybór. Człowiek coś chce zrobić, ale Bóg i tak wychodzi z prawa Boża. W przypadku Lota, cośmy przeczytali w 19 rozdziale, To możemy jeszcze przeczytać wcześniejszy urywek, urywek Sława Bożego, gdzie właśnie jest napisane w 13 rozdziale o tym, jak Abraham z lotem się rozstali i jak jest napisane nam w 13 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, w 11 wierszu. i wybrał sobie lot cały okręg nadjordański i wyruszył lot na wschód, tak rozstali się obaj ci mężowie Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej natomiast lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszyli wobec Pana także widzimy tutaj w tym 19 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej co jest takim bardzo ważną rzeczą, że najpierw Lot wybrał sobie bardzo ładną Ukrainę, a później rozbijał swoje namioty aż do Sodomy, aż w końcu yy, mieszkał w tej Sodomie i chociaż Abraham go uwolnił i uratował cały jego dom i jego dobytek i to później po tym wszystkim jeszcze Lot zasiadał w bramie Sodomy. I to jest właściwie takim punktem wyjściowym, yy, co chciałem właściwie powiedzieć, że y, najpierw może człowiek wierzący być dobrze ustosunkowany do całej władzy i wszystkiego zwierzęstwa nad nami, ale może tak się zdarzyć, że po prostu my wybieramy zły kierunek i coraz bardziej popieramy na przykład choćby nawet i dzisiejsze wybory, czy cokolwiek, a później możemy zasiadać razem z tymi, którzy są y, na tych wyborach. Także musimy podejmować dobre decyzje, I Boży kierunek jest taki, że wierzący człowiek ma być po prostu z boku i ma się modlić o to, co nam pokażą inne przykłady ze słowa Bożego. Lod jest przykładem właśnie człowieka, który chciał współpracować z tymi, którzy Pana nie miłowali, ale też i bardzo mocno grzeszyli. I skończył po prostu jako sam człowiek, który został uratowany, a swój, jego, jego własny dom poszedł na zginienie na potępienie, to znaczy mówię o żonie i o jego y, córkach i tak samo o jego, y, o jego wnukach i prawnukach, także y, on sam był uratowany bo y, czytamy to w liście Piotra, ale jednak jego y, potomkowie po prostu nie odziedziczyli wiary w Boga i nie chodzili z Bogiem dlatego, że y, w ogóle Sodoma jest miejscem gdzie dzisiaj jest morze Yy, słone i to jest miejsce po prostu yy, obrazuje wiecznego potępienia i tym samym jeśli my chcemy mieszkać w miejscu, gdzie jest przeklęte przez Boga od samego początku no to tym samym po prostu sprzeciwiamy się Bożego postanowieniu a On w tym miejscu to znaczy Lot zasiadał w bramie i był doradcą i był wysoko postawionym urzędnikiem tak byśmy na dzisiejszy dzień powiedzieli my jako ludzie wiary nie możemy mieć nic z tym wspólnego pokazuje nam ten, ta sytuacja że Lot obrał zły kierunek co nam jest przeciwieństwem do jego może powiedzieć współbrata czy nawet tego ojca jego, którym był Abraham który był, obrał dobry kierunek i zdał się na wolę Bożą i został w Kanaanie gdzie widzimy, że on tam w Kanaanie yy, nie jest prosto trzeba czekać na deszcz, trzeba czekać na Boże zmiłowanie a jednak on czekał i miał wielkie, wielkie błogosławieństwo, co my jesteśmy właściwie yy, odbieramy to błogosławieństwo Abrahamowe, to znaczy jesteśmy dziećmi Abrahama, dlatego, że wierzymy tak jak wierzył Abraham ale musimy też i oczywiście yy, nie E, współdziałać z ludźmi tego świata, którzy mog mogą się wydawać bardzo dobrzy, mogą robić dobre wybory, ale jednak nie mogą oni nie mogą oni właśnie e, współdziałać z Bogiem dlatego, że to nie jest dobry wybór. Drugi przykład, który żeśmy czytali o Absalomie. Z drugiej księgi, siedemnasty rozdział, druga księga Samuela, tak przepraszam. I ten czternasty wiersz, już żeśmy przeczytali, siedemnasty rozdział, czternasty wiersz. Wtedy rzeka psalom i wszyscy mężowie Izraeliscy lepsza jest ta rada. Znowu tutaj następuje jakiś wybór. Znowu jest jakaś dorada. Znowu jest rzecz, która, która e, pokazuje nam że było dwóch doradców jeden radził dobrze i drugi radził dobrze ale widzimy, że tylko i, i wyłącznie Boża yy, rada była po prostu wykonana także tu następny jest przykład tego, że choćbyśmy byli i wybrali dobrego człowieka albo doradzali dobremu człowiekowi to mimo to po prostu Bóg czyni swoją własną wolę To znaczy, że nie mamy się temu przeciwstawiać, jeżeli po prostu dana władza jest od Boga, to tym samym po prostu my mamy się tej władzy poddać, a nie mamy dokładać ręki do tego, czy wybier wy wybierzemy źle, czy dobrze. Bo możemy czasami wybrać człowieka, który po prostu yy, dzisiaj obiecuje bardzo dobre rzeczy, ale może się zdarzyć, że za dwa lata po prostu ten człowiek yy, będzie na przykład zaprzeczał temu, żeby było małżeństwo dzisiaj w Rumunii zastanawiają się nad tym, czy po prostu, trzeba związku małżeńskiego nie zamienić na związek mężczyzny i kobiety. Także różne są działania w tym kierunku, żeby tylko właśnie te Boże rzeczy, które są od początku unicestwić i coraz bardziej się, się do tego jest przykładana ręka, aby Boga w ogóle wyrzucić ze społeczeństwa, z miejsca, gdziekolwiek się zgromadzają ludzie dlatego, żeby właśnie swoją własną teorię i swoje własne zasady wprowadzać, co jest oczywiście zgubą dla wszystkich ludzi i tym samym my nie mamy do tego ręki przykładać, Absalom jest obrazem człowieka, który jest, działa przeciwko Bogu działa przeciwko swojemu własnemu ojcu i działa przeciwko królowi I działa, działa oczywiście przeciwko całemu narodowi, bo on był człowiekiem, który yy, ktokolwiek szedł do króla, to on yy, był bardzo dobrym doradcą. Całował, przytulał, yy, mówił, jak to powinno być, a mimo to yy, nie współdziałał w ogóle z człowiekiem, który, którego wybrał Bóg, to znaczy jego ojca, Dawida. On nie współdziałał, on po prostu był przeciwko niemu. I yy, Tak to aż doszło, że widzimy, że kiedy gdybyśmy przeczytali tą całą historię Absaloma, to on yy, idąc do tej ziemi swojej matki, to wtedy tam właśnie postanowił w sercu swoim, że i tak mówi do Dawida, że on po prostu przysiął przed Panem, że jak szczęśliwie wróci do Jeruzalemu, to złoży przysięgę Panu. Ale to była właściwie y, przysięga tego rodzaju, że chce y, y, Dawida, swojego własnego ojca, wyrzucić z tronu i tym samym go zamordować. I to nie była, możemy powiedzieć, z Bogiem przeżyta rzecz, tylko to była rzecz przeżyta y, ze samym sobą, a tym samym po prostu diabeł chciał w nim wzbudzić wielkiego przeciwnika i to w, jego, w, w domu w, w jego własnego ojca. Także widzimy tutaj też dwoje ludzi. Chodzi mi o Achitofela i, e, i też chodzi mi o Huszaja, którzy, e, którzy po prostu byli doradcami Dawida, a później stali się doradcami e, a, e, Absaloma. E, Achitofela oczywiście z całkowitą e, jakby może powiedzieć oddaniem teraz do Absaloma co przedtem był bardzo oddany Dawidowi to teraz chce być dalej oddany Absalomowi i dobrze mu radził ale widzimy, że Bóg postawia drugiego człowieka którego wysyła Dawid do Absaloma i oczywiście udaremnia tą całą radę ale nad tym wszystkim stoi Bóg który, który właśnie obydwie te rady widział obydwie te zasady widział i tym samym po prostu wypełnia się jego wola i Absalon musi zginąć także dwa wybory mimo to Bóg czyni swoją własną wolę pokazuje nam to, że musimy stać z boku i modlić się i to będzie więcej warte niż postawienie krzyżyka przy jakiejś osobie I teraz z tego 12 rozdziału pierwszej księgi królewskiej. Bo jest rozdział jest napisane tak: Wtedy Doszło do Szymjasza, męża Bożego słowa Pana tej treści. Powiedz tak Rahabowi. Któryś rozdział tak. Pierwsza księga królewska 12 rozdział 22 wiersz.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 tą sytuację podziału, podziału Królestwa Izraelskiego na te dwa plemiona, na Judę i Beniamina i na pozostałe 10 plemion izraelskich. Dlatego że Salomo, Salomon zgrzeszył przeciwko Bogu i doprowadził do wielkiego bałwochwalstwa wielu ludzi i tym samym te serca, serca po prostu rozeszły się i chodziły za baalami. Co do czego też doprowadził król Salamon w, swojej, yy, można powiedzieć, w swoim bałwochwalstwie, o tym też musimy to powiedzieć. I Rehabeam, jego syn, yy, słuchał znowu dorad starszych i młodszych, o czym nam mówi yy, 12 rozdział yy, pierwszej Księgi Królewskiej. I tu mamy napisane, choćby nawet w yy, czwartym wierszu jest napisane tak tego 12 rozdziału ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo lecz teraz ty uczyń nam twardą walczyźnia twojego ojca ciężkie jarzmo jakie na nas nałożył a będziemy ci służyli a on rzekł a on rzekł do nich odejdźcie jeszcze za trzy dni a potem powróćcie do mnie i lud odszedł wtedy król Lechabean zasięgnął rady starszych którzy stawali przed Salomonem Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radę mi dać, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi. I tak dalej. Widzimy, że oni mu radzili, żeby był łagodny, żeby po prostu żeby dobrze z nimi postępował, to wtedy lud będzie mu służył. Ale w ósmym wierszu jest napisane, lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wyrazicie mi dać radę temu ludowi, który prosi mnie uczyń na lżejsze Jarzmo, jakie nałożyli na nas, na nas Twój ojciec. I młodzieńcy oczywiście doradzili mu, że ma po prostu być twardy, że ma powiedzieć do nich bardzo srogo i tym samym yy, królestwo się rozpadło i jest napisane w XVI wierszu. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem Nie mamy dziedzictwa z synem Isaego, Do domów do, do, do namiotów swojego Izraelu Teraz troszcz się ty O swój dom Dawidzie I rozszedł się Izrael do swoich namiotów A Rehabean królował Tylko nad synami izraelskimi Którzy mieszkali w osadach Judzkich Znowu jest następna sytuacja, w którą postawiony jest król i cały Izrael. I widzimy, że tutaj są doradcy, którzy chcą radzić i którzy chcą wybierać. A mimo to po prostu dzieje się wola Pana. I Pan miał zamysł podzielić królestwo izraelskie. Gdzie kiedyś Dawid połączył te dwa królestwa I starał się za wszelką cenę, aby po prostu była jedność pomiędzy tymi dwunastoma plemionami. I każdemu mężowi Bożemu zawsze chodziło o to, żeby te dwanaście plemion było razem. A tutaj widzimy, że za karę, za to, że byli nieposłuszni, że nie chodzili z Bogiem, to właśnie yy, oni właśnie zostali podzieleni. Tym samym Bóg chciał, wybrać po swojemu ludzi szczerych, którzy by chodzili do Jerozolimy i tam składali ofiary. I tak właśnie y, Bóg chce i od nas mieć takich szczerych ludzi, którzy, którzy byśmy nie chodzili według naszej własnej zasady i nie według tego, co nam ludzie narzucają, ale sami mamy wykonywać, dokonywać wyboru. Także y, Są dwie rady, mimo to Bóg działa w swojej suwerenności i on, yy, u Niego nie ma względu na osoby, musi się dziać Jego wola. Mamy wiele jeszcze innych przykładów na to wszystko. Gdybyśmy przeczytali na przykład yy, księgę Estery czy księgę Daniela, tam też po prostu stawają przed królem i przed yy, yy, tymi, może powiedzieć, wielkimi tego świata różni doradcy i y, radzą mu i niektóre rady są dobre tak jak Daniela rada czy też i y, później rada y, przed królem Ahaszeroszem też mamy po prostu wybory ale jednak Słowo Boże mówi nam żebyśmy czekali na wolę Bożą i mimo to Chciałbym jeszcze jedno miejsce otworzyć z Nowego Testamentu. і Марка. 17-те розділ Марка. Szósty wiersz. A na święto wypuszczał jednego więźnia, o którego prosili. A pewien człowiek, znany, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. I wystąpił lud i począł prosić o tym, co im zawsze czynił. Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Co chcesz, abym wam wypuścił? Czy chcecie, abym wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści.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 Typowy przykład wyboru narodu. Naród wybiera po prostu sprawę. Wybrał mordercę. Czy my jako ludzie wierzący mamy dołożyć do tego krzyżyk swój? Czy mamy po prostu wybrać, tak jak ludzie wybrali tam? Tam było prawo głosu i wybrali po prostu mordercę. Kochani, zastanówmy się, czy mamy się modlić, czy mamy stawiać krzyżyki? bo ludzie wybrali mordercę ale my naszego Pana nie możemy, możemy zostawić na boku i powiedzieć, że my robimy dobrze, bo my się poddajemy władzy. To nie jest tak Boży wybór jest Bożym wyborem i Słowo Boże nam nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego mamy, jak mamy postępować mamy postępować w Boży sposób i żaden mąż Boży który działał na przestrzeni wieków Nie postępował w ten sposób, że miał wolność w tym, aby chodzić swoją własną drogą i wybierać, co mu się podoba, ale właśnie czynił tylko wolę Bożą i tylko według woli Bożej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego dzisiejszego może słowa, to niech sam sobie zada pytanie, czy mam iść na wybory, czy nie. Konkretnie Bogu niech postawi takie pytanie. Czy mam brać udział w tym, czy nie? I czeka na odpowiedź, a gwarantuję, że Bóg da odpowiedź. Ale nie bądźmy wspólnikami tych, którzy wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj. No. Odnosząc się też do tych tematów związanych z wyborami musimy mieć świadomość tego, że diabeł działa na dwa sposoby podstawowe z nami albo nam coś obiecuje albo nas próbuje przestraszyć oczywiście są inne sposoby oddziaływania ale te można powiedzieć, że są podstawowe I przykładem, gdy składał obietnicę i próbował mamić, jest kuszenie naszego Pana z Łukasza, czwarty rozdział. To jest czwarty rozdział, szósty wiersz. I powiedział do niego diabeł, dam Ci całą tę potęgę i ich chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je komu chcę. Dlatego widać, że diabeł uważał się za takiego, który może to obiecać. Choć wiemy, że Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia świat i, to, i ci, którzy na nim mieszkają, więc nie miał żadnego prawa do tego. Ale to jest stara zasada. Nikt Ci nie da tyle, ile diabeł Ci obieca, bo to jest zwyczajnie niemożliwe. I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 A sędzia przekazał bycie strażnikowi, a strażnik wtrącił bycie do więzienia. Mówię ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Te słowa są kierowane w pierwszym rzędzie do ludu Izraela. Były one powiedziane przez Pana Jezusa, gdy jeszcze chodził na ziemi i kierował je do swoich żydowskich uczniów. I widzimy, że to przyjście, o którym tutaj jest mowa, to jest przyjście w chwale po ucisku, po weselu. Bo jest powiedziane, że gdy wróci z wesela. Zatem gdy Pan Jezus wróci z wesela, a wiemy, że wesele w zegarze w kalendarzu Bożym najpierw będzie pochwycenie, potem będzie wesele baranka, oblubienica będzie przygotowana, a po weselu później będzie przyjście Pana Jezusa na ziemię po siedmiu latach od pochwycenia. I tutaj jednoznacznie widzimy, że mimo tego charakteru, który ma ten fragment, czyli odnosi się do ludu ziemskiego, ma to też dla nas lekcję. Pierwsza rzecz, ta którą już wspomniałem, że Pan Jezus zawsze kładzie nacisk na to, żebyśmy się nie bali. 32 werset. Nie bój się, mała trzutko bo wierzący generalnie zarówno w czasach Izraela stanowili bardzo mały margines społeczeństwa, wąską grupę tak samo dzisiaj ci którzy wierzą w Pana Jezusa naprawdę są bardzo małą grupą są to nieliczne jednostki i są to tak nieliczne jednostki, że można powiedzieć tutaj obrazowo mała trzutko jest to maleńkie statko i jest to Taka mała grupa, że gdyby miała polegać na swojej liczebności i na swojej mocy, to słusznie by się przestraszyła. Ale mamy tutaj powiedziane przez Pana Jezusa szukajcie raczej Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam dodane. Będzie wam dodane. Jest to wyraźna obietnica. Bóg nie obiecał spełniać naszych zachcianek ale Bóg gwarantuje, że spełni wszystkie swoje obietnice. I to jest obietnica, czyli coś, co jest bardziej pewne niż to, co my sami sobie jesteśmy w stanie wymyśleć. I tutaj jednoznacznie widzimy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jeśli mamy takie nastawienie, to wtedy nie boimy się tego, że jesteśmy małą, trzutko, małym statkiem. I nie interesuje nas to, co może dać nam świat, Interesuje nas to, co mamy obiecane przez Ojca, który jest powiedziane, że Jemu upodobało się dać nam królestwo. Czyli jest to jednoznaczna gwarancja. Możemy na tym całkowicie spolegać. I potem mamy pokazane, że nasz skarb ma być w niebie. Jest to tak mocno podkreślone, że wręcz Pan Jezus mówi, żeby sprzedać, co posiadamy, i rozdać postaci jałmużny i dzielić się z ludźmi, czyli to już wielokrotnie było powiedziane, że nie od zasobności naszych portfeli zależy nasze życie. Nie możemy pieniędzmi w żaden sposób zwiększyć swojego tutaj bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo polega na tym, co ma Pan Jezus dla nas zagwarantowane. I Gdybyśmy polegali na bogactwach tego świata, to jest powiedziane, że złodziej ma dostęp, a do nieba złodziej nie ma dostępu. Mul na ziemi niszczy. Jeżeli zostawimy jakąś odzież, zostanie to zniszczone przez szkodniki, jeśli żywność sobie chcemy schować, zabierają się za to różnego rodzaju stworzenia które sobie to próbują zagospodarować na swój w sposób inny niż my zaplanowaliśmy. Natomiast jeżeli mamy skarb w niebie, to on nie jest niszczony przez szkodniki, nie jest niszczony przez żadnego rodzaju przeciwności. Jest zagwarantowany przez Boga, nie przez jakiegoś bankiera, który jest zwyczajnym profesjonalistą, tylko przez Boga, który jest naszym ojcem, bo tu to ojcostwo jest podkreślone, a ojciec w troskliwości dba o swoje dzieci. I dalej mamy, niech będą przepasane wasze biodra. To jest symboliczne podkreślenie, że my mamy cały czas być gotowi. Izraelita, gdy nie pracował, miał tunikę rozpuszczoną, była ona luźna. Gdy chciał wykonać jakąś pracę, Gdy był też na stanowisku wojskowym, wojennym, to przepasywał swoje biodra, żeby ta tunika nie była taka luźna, żeby mógł spokojnie, yy, sprawnie maszerować albo spokojnie, sprawnie pracować. I zapalone lampy, co pokazuje, że mamy także w nocy mieć gotowość, nie jest wytłumaczeniem to, że dookoła świat jest ciemny i że zapanowały gęste ciemności grzechu, tylko jest gwarancja tego, że mając Słowo Boże my widzimy w ciemności, nie potrzebujemy noktowizora. My mamy Słowo Boże, które jest tutaj lampą i dzięki temu światłu doskonale widzimy w ciemnościach. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Jest to jednoznaczne nawiązanie do tego, że ten lud ziemski miał oczekiwać i ma oczekiwać, że Pan Jezus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 przyjdę znowu i wezmę was do siebie. To jest obietnica skierowana do nas i my też oczekujemy Pana Jezusa, aż po nas przyjdzie i weźmie nas do nieba, bo nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I tutaj 37 werset mówi, że błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze, posadzi ich za stołem, obchodząc, będzie im usługiwał. Jest to wyraźny obraz, że Pan Jezus uhonoruje tych, którzy oczekują Jego przyjścia, że jest to forma wywyższenia, uhonorowania tego każdego sługi, który wiernie przestrzega tego wezwania. Czuwajcie! I jednoznacznie jest powiedziane, że tacy słudzy są błogosławieni. 38 wiersz. I dalej przykład jest podany. To wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Z nami jest tak samo. My znamy godzinę. To znaczy, nie znamy jej, bo nie zna jej ani ojciec, znaczy ani syn, ani aniołowie, tylko ojciec znają i tutaj nie ma możliwości co do godziny i do czasu się odnieść. Natomiast w cudzysłowie znamy ją w tym sensie, że my mamy powiedziane przyjdę wkrótce i mamy czuwać tak jakby to miało być już dzisiaj i wtedy jeżeli będziemy się tak zachowywać, dlatego ten przykład z 39 wiersza jest że ten gospodarz gdyby znał godzinę o której ma przyjść złodziej czuwałby my mamy się zachowywać tak gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj i jeżeli nie przyjdzie dzisiaj to jutro będziemy się zachowywać tak, jakby miał przyjść jutro. A więc wtedy będziemy przygotowani na jego przyjście, jeśli ciągle będziemy czuwać, tak jak ten gospodarz, który wie, że dziś będzie włamanie, łamanie i bierze odpowiednie środki przygotowane na to, żeby w czasie włamania być przygotowanym. Tutaj jest przykład negatywny, a my mamy z tego wyciągnąć wniosek pozytywny, bo Pan Jezus Chrystus, gdy nas przyjdzie, gdy po nas przyjdzie, to zabierze nas do nieba, do wszelkich błogosławieństw. I to jest generalna zasada, że Bóg nie działa przez strach, tylko przez zachęty. Do swojego ludu ma skierowane obietnice i zachęty, które mają nas. Uradować i spowodować, że w tej radości będziemy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. I czterdziesty werset. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie, ale wiemy, że to będzie wkrótce. Może jeszcze dzisiaj. I pytanie Piotra, które tutaj pada i jest bardzo ciekawe, bo On tutaj składa tego typu zapytanie. Czy mówisz do nas, czy też do wszystkich? I odpowiedź Pana Jezusa jest znamienna, bo Pan Jezus powiedział pytaniem. Kto jest szafarzem, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność i to jest każdy z nas, który coś od Pana otrzymał, a jak wiemy między innymi z Mateusza 25 rozdział każdy z nas otrzymał tyle ile wziął według swoich możliwości i Pan tutaj jednoznacznie zobowiązuje każdego, który ma jakieś dary Boże, każdego, który z Bożego skarbca czerpie, żeby to rozpowszechniał, przekazywał innym wierzącym i niewierzącym. Niewierzącym ku zbawieniu, wierzącym ku zbudowaniu i pocieszeniu i pokrzepieniu. I ten dobry szafarz właśnie to jest każdy z Was. Każdy z nas na tej sali, który czyta Słowo Boże i odbiera ze Słowa Bożego to, co Bóg nam przekazuje. A każdy z nas ma to w sposób sprawiedliwy i wierny Bogu rozdzielać jak należy. I tutaj jest dla każdego z nas 43 werset obietnica błogosławieństwa. Błogosławiony ten sługa. Którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Gdyby Pan Jezus Chrystus przyszedł dzisiaj, to czy ten 43 werset jest Twój? Czy Pan Cię zastanie tak czyniącego? Może w niedzielę to jeszcze jest łatwe. A jak to wygląda we wtorek? Jak to będzie wyglądać w czwartek? I generalnie... To jest bardzo ważne, że mamy obietnicę błogosławieństwa, że jeśli będziemy te Boże skarby rozdzielać we właściwy sposób, to będziemy mieli tutaj całkowite poparcie Pana Jezusa i pochwałę od Niego. 44 przechodzi do negatywnego, 45 przechodzi do negatywnego przykładu, Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu, mój Pan zwleka ze swoim przyjściem. Niejedno serce już w ten sposób zbłądziło. Szatan między innymi przez obietnicę tego świata, jak i przez straszenie, osiągnął w niejednym wierzącym już taki stan, że taki wierzący mówi, że Pan zwleka ze swoim przyjściem. I efektem takiego stanu w sercu jest to, że co on zaczyna robić? Zaczyna zamiast tą energię, którą mu Bóg dał na pozyskanie ludzi niezbawionych, żeby się stali wierzącymi i tą energię, którą Bóg mu dał do zbudowania wierzących, on przeznacza tą energię na bicie sług i służących. I na konsumpcję tych dóbr, które mu Bóg dał do samego siebie. Juda wręcz mówi, tuczą samych siebie. I to są ludzie, którzy są zgubieni, którzy nie mają ducha, którzy wywołują rozłamy, którzy nigdy nie powinni byli w taką ciemną sytuację się stoczyć. A źródłem tego zła jest tutaj pokazane, że oni w swoim sercu powiedzieli, że Pan zwleka ze swoim przyjściem. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, ale ta miłość pieniędzy nie znajdzie podatnego gruntu, jeżeli w serce pamięta, że dziś może przyjść Pan Jezus. Ten korzeń nie zagłębi się w sercu takiego wierzącego, jeżeli będzie wiedział, że dziś może przyjść Pan Jezus ten korzeń ma prawo rozkwitnąć dopiero wtedy kiedy jest powątpiewanie Pan zwleka ze swoim przyjściem to jest pierwsze najbardziej toksyczne dopuszczone do swojego serca zwątpienie i od niego się zaczyna porzucenie pierwszej miłości do Pana Jezusa Jeżeli myślisz, że Pan Jezus nie może przyjść dzisiaj, to jest to alarm dla Twojego serca i Twojej duszy. I wtedy reszta zaczyna się psuć. I teraz dalej w 46. Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. I tutaj jest jednoznaczne powiedziane, że On zewnętrznie, całkowicie się upodabnia wtedy do niewierzących. Jest to zupełnie, całkowicie zaprzeczenie tego naszego stanowiska, bo chrześcijanie mają to do siebie, że oczekują, że Pan Jezus przyjdzie być może jeszcze dziś. I tutaj jednoznacznie jest pokazane, że ten sługa, który znał wolę swego Pana, a nie był gotowy, i nie postąpił według jego woli otrzyma wielką chłostę to jest duża odpowiedzialność tych którzy mają poznanie słowa Bożego będzie on miał wielką chłostę będzie ukarany mocno ukarany mówi Brytyjka lecz ten który jej nie znał to tutaj nasze ludzkie od razu myśli by pobiegły w kierunku a nie znał to nie ma Tutaj konsekwencji dla niego nieprawda jeśli nie znał, nieznajomość szkodzi jeśli nie znał to miał znać ale jeśli nie znał to też dostanie karę owszem mniejszą, ale ta kara go nie minie to nie jest tak, że po prostu możemy usprawiedliwiać niewiedzę ona będzie również ukarana może w mniejszym stopniu ale będzie komu wiele dano od tego wiele się będzie wymagać a komu wiele powierzono więcej będzie się od niego żądać czy może być większy skarb niż Pan Jezus kto z nas nie otrzymał Pana Jezusa komu wiele dano nam dano najwięcej od tego wiele się będzie wymagać nie ma większego skarbu niż Syn Boży kto ma Syna ma życie wieczne i jesteśmy właśnie postawieni na stanowisku wysokiej odpowiedzialności dalej Pan Jezus mówi, że to co się wśród wierzących dziać nie powinno, że się bije sługi, upija się je i w ten sposób się lekceważy Słowo Boże To takie rzeczy się w świecie dzieją, gdy pojawia się mieszanka chrześcijan i niechrześcijan. I tutaj jest powiedziane, że Pan Jezus przyszedł, aby rzucić ogień na ziemię. I ten ogień jest oczywiście odniesiony do ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa, bo... Chrztem mam być ochrzczony. Te słowa Pana Jezusa odnoszą się do tego, że On będzie zanurzony w śmierci, odda życie za każdego. On stanie się y, po prostu uznany przez Boga za grzech, bo On stał się grzechem za nas i wziął nasze grzechy na siebie. To jest określone tym hasłem tutaj chrzest. Ale jednoznacznie Widać, że to powoduje później to, że jedni uwierzyli i mają błogosławieństwa z tej doskonałej ofiary na krzyżu, a niektórzy, którzy nie uwierzyli, mają wrogie nastawienie. I Pan Jezus mówi o tym w 51 wierszu. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój, bynajmniej Mówię Wam raczej rozłam I o co tu chodzi? Żeby nie było zbyt daleko idących wniosków To Pan Jezus to wyjaśnia Że odtąd bowiem w jednym domu będzie pięciu poróżnionych Trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem. Ojciec powstanie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej. To jest normalna sytuacja, ponieważ nie ma neutralnego gruntu. Albo jesteś całym sercem za Panem Jezusem, z Panem Jezusem i masz Pana Jezusa w sercu, albo nie. Jeśli nie, to taka osoba jest wrogo nastawiona do osoby wierzącej I jest właśnie niepokój w domach Dopóki cały dom nie stanie się wierzący, to taka walka jest nieunikniona I są tego typu napięcia I tutaj najbliższe osoby stają się przeciwnikami Czy jest bliższa relacja na ziemi niż ojciec z synem? I tutaj, jeśli jeden wierzy w Pana Jezusa, a drugi nie wierzy w Pana Jezusa, dochodzi między nimi do walki, do boju, do niepokoju. Czy może być bliższa relacja na ziemi niż matka z córką? A mimo to, jeśli jedna strona chce iść za Panem Jezusem, druga nie chce iść za Panem Jezusem, Dochodzi do nieporozumień, niepokoju i walki. Czy możemy sobie wyobrazić coś takiego, że synowa jest przeciwko teściowej? Tutaj bardziej. Natomiast Pan Jezus nie przypadkiem pokazuje ten przykład, dlatego że synowa według myśli Bożych to jest najbliższa teściowej osoba, dlatego że to jest żona syna czy nie widzimy tego jak świat daleko poszedł, że są nawet tego typu żarty na temat relacji z teściową natomiast fakty są takie że w myślach bożych jest to bardzo bliska relacja i dalej mówił też do ludu gdy widzicie chmurę pojawiającą się od zachodu zaraz mówicie nadchodzi ulewny deszcz i tak jest Pan Jezus tutaj gani nas, bo my generalnie jesteśmy sprytni w przewidywaniu przyszłości na podstawie obrazów z przyrody. Widzimy pewne zjawiska i zaraz wiemy, co będzie za chwilę. I ponieważ taką zdolność posiadamy, to... Mocne słowa padają pod naszym adresem, jeśli z tego nie wyciągamy wniosku. 56 werset mówi do nas o błudnicy. Dlatego, że jeżeli takie rzeczy umiemy rozpoznawać, to dlaczego w swoim życiu nie podporządkujemy wszystkiego do tego, co Słowo Boże zapowiada, że się stanie. Pan Jezus może przyjść jeszcze dzisiaj. Dlaczego sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Jeśli Pan Jezus przyjdzie dzisiaj, to co jest sprawiedliwe? I dalej jest przedstawiona relacja związana z człowiekiem, który się poróżnił z drugim człowiekiem, ale ta relacja jest tutaj pokazana jako relacja między Bogiem a człowiekiem. Bo jest tutaj powiedziane, że człowiek idzie do sądu z Bogiem. Jest nazwany jeden przeciwnikiem, a drugi to jest ten, który z nim idzie. A sąd to jest sąd Boży. I jeżeli możemy tak powiedzieć, to jest to odniesienie do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I każdy człowiek jest na takiej drodze z Bogiem. Jest to do momentu śmierci biologicznej. I gdy idziesz ze swoim przeciwnikiem, tutaj Bóg jest przeciwnikiem człowieka, do urzędnika, czyli do tego momentu, kiedy postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Staraj się w drodze dojść z Nim do zgody, aby Cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia przekazałby Cię strażnikowi, a strażnik wtrąciłby Cię do więzienia. Tutaj Pan Jezus obrazowo pokazuje, że jeśli człowiek przed śmiercią nie pojedna się z Bogiem i nie ustanowi Boga swoim jedynym Panem i Zbawicielem, w oparciu o ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, To trafi do wiecznego miejsca, które w innych miejscach Biblia nazywa piekłem, jeziorem ognistym, drugą śmiercią. Jest to straszliwe miejsce, gdzie nigdy kara się nie będzie kończyć. I Pan Jezus też do tego się odnosi w 59 wersecie. Mówię Ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Tyle, że nie da się oddać ostatniego grosza, miejscu zwane piekło. Jest to kara wieczna nieskończona na zawsze.